obronie Jerozolimy, Litwy, Wilna wystąpili przedstawiciele organizacji żydowskich w Kownie. 5 stycznia 1922 roku w parlamencie litewskim złożyli deklarację sprzeciwu wobec oddania miasta Polsce. Spór o status włączonej do Polski wileńszczyzny podzielił polską scenę polityczną i doprowadził do dymisji pierwszego rządu Antoniego Ponikowskiego. Niemalże w tym samym czasie, czyli w marcu w Warszawie, odbyła się konferencja ministrów spraw zagranicznych Polski, Łotwy, Estonii i Finlandii, zakończona podpisaniem układu o wzajemnej życzliwości i porozumieniu w razie napaści zewnętrznej na którejś z państw. Czy to świadome działanie wyprzedzające, skoro kwiecień przyniósł traktat z Rapallo podpisany przez Niemcy i Rosję sowiecką, traktat o wznowieniu stosunków przyjacielskich i handlowych? Na naszej scenie politycznej związana z tym traktatem niebezpiecznym dla Polski dymisja drugiego rządu Ponikowskiego. Nowy premier Julian Nowak otworzył po wyborach pierwszy Sejm Śląski w Katowicach. W konflikcie polsko-litewskim Liga Narodów odrzuciła wniosek litewski o potępienie przyłączenia Wileńszczyzny do Polski. Ukraińska organizacja wojskowa atakowała polskie folwarki w Galicji Wschodniej, a w Moskwie obradowała konferencja rozbrojeniowa z udziałem Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Rosji sowieckiej rzecz jasna i Polski. Polska reprezentowała także nieobecną Rumunię. 5 listopada odbyły się wybory do polskiego Sejmu pierwszej kadencji, kilka dni później do Senatu. Po tym jak Józef Piłsudski odmówił kandydowania na urząd prezydenta, wybrany został w piątym głosowaniu zastrzelony kilka dni później profesor Gabriel Narutowicz. Dziś o trudnym budowaniu niepodległości i suwerenności Polski w roku 1922. Historia Żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy to zbieżność nazwisk, że nowym premierem po premierze Polikowskim został Julian Nowak? Nowaków jest podobno ćwierć miliona w Polsce i wyprzedzamy zdecydowanie Kowalskich. Podobno jest ich dwa razy mniej niż nas, a z profesorem Julianem Nowakiem łączy mnie tylko jedno, to znaczy był to profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i też mam zaszczyt być profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. A więc nie będę mówił jako o swoim krewnym, o tym polityku, ale myślę, że z normalnym dystansem, jaki historyk powinien mieć do opisywanych przez siebie postaci i wydarzeń. Tak. I ciąg dalszy, panie profesorze, sporu polsko-litewskiego, ale też zabiegów Polski o to, by państwa nadbałtyckie stanowiły dla Rosji przeciwwagę. To dobry pomysł? Oczywiście chodziło o to, żeby wytrącić z rąk dyplomacji sowieckiej możliwość przeciwstawiania poszczególnych mniejszych krajów naszego regionu sobie nawzajem, bo na tym polega polityka imperialna, et impera, dziel i rządź, a więc... Na rozniecaniu konfliktów między sąsiadami, by spokojnie przeciwstawiając ich sobie móc ich potem połknąć. Wiadomo było, że kluczowym tutaj zagadnieniem przeszkadzającym w nawiązaniu dobrych stosunków ze wszystkimi krajami bałtyckimi przez Polskę, bardzo ważnymi ze względu na ich strategiczne położenie na tej północnej flance i Polski i jednocześnie także strategicznie ważnej dla Rosji flance nadbałtyckiej, była Litwa. Był spór polsko-litewski o Wilno. Spór, którego nie dało się rozstrzygnąć bez krzywdy jednej ze stron. Propozycja zgłoszona przez belgijskiego negocjatora, by stworzyć wspólne państwo litewskie, podzielone jednakże na dwa kantony, Kowieński i Wileński, z dwoma niezależnymi sejmami tylko ze wspólną polityką zagraniczną i wspólnym rządem nie została przyjęta ani przez stronę litewską, ani przez stronę polską. Litwini chcieli mieć Wilno dla siebie, Polacy chcieli mieć Wilno dla siebie. Ostatecznie przesądziła przewaga po prostu polityczna Polaków, ale jednak nie ustawały wysiłki strony polskiej, by pomimo tego konfliktu umocnić dobre stosunki z pozostałymi przynajmniej krajami nadbałtyckimi. Stosunki przeciwko którym Litwa występowała ostro, nalegając na to, by w imię solidarności mniejszych krajów nadbałtyckich, Łotwa, Estonia, Finlandia popierały Litwę w sporze z Polską. Polska dyplomacja starała się tę tendencję odwrócić i rzeczywiście odnosiła pewne sukcesy, ale wszystkie one właściwie blakły wobec tego, co stało się w połowie kwietnia. Tak, oczywiście w kwietniu 1922 roku doszło do podpisania traktatu sowiecko-niemieckiego w Rapallo o wznowieniu stosunków przyjacielskich i handlowych. To była wielka niespodzianka? Dotyczyło ono dużo silniejszych sąsiadów Polski niż Litwa czy Łotwa. To, co stało się w Rapallo, a co zmieniło zasadniczo obraz sytuacji geopolitycznej i krajów nadbałtyckich, i Polski, i Europy Wschodniej, i całego kontynentu europejskiego. Panie Dwa. profesorze, a kto najbardziej zdziwił się traktatem z Rapallo? Najbardziej zdziwiony był David Lloyd George, inicjator tej konferencji która odbywała się w Genui, przez niego, czy z jego inicjatywy zwołanej, a która miała dotyczyć odbudowy gospodarczej Europy. Lloyd George liczył, że po prostu i Niemcy, i Rosja sowiecka tam zaproszone będą ubiegały się o jak najlepsze stosunki z Wielką Brytanią. Będą grały, krótko mówiąc, tak jak im zagra premier brytyjski. Tymczasem korzystając z okazji, jaką było pierwsze tak ważne spotkanie dyplomatyczne na arenie europejskiej, na którym byli obecni i przedstawiciele Rosji sowieckiej, Rosji komunistycznej i pokonanych Niemiec. Przedstawiciele tych dwóch mocarstw postanowili wykorzystać tę okazję i zamanifestować możliwość porozumienia między sobą, niejako wbrew mocarstwom zachodnim, wbrew Wielkiej Brytanii. Porozumienia, które pokaże światu, że te dwie potężne siły, chwilowo tylko obezwładnione klęską w pierwszej wojnie, mówię o Niemczech, i rewolucją wojną domową, mówię o Rosji, mogą nawiązać ze sobą współpracę ponad podziałami ideologicznymi, że geopolityka i wspólne doświadczenie utraty statusu supermocarstw, którym wcześniej te imperia cieszyły się do pierwszej wojny światowej włącznie, razem połączy ich w dążeniu do odzyskania tego statusu supermocarstwowego, że razem będą właśnie mogły skutecznie niejako zaszantażować i mocarstwa zachodnie i jednocześnie pokazać nowo powstałym krajom Europy Środkowo-Wschodniej, że mogą je w przyszłości zdławić, zgnieść przez odnowienie współpracy niemiecko-rosyjskiej. Na tym polegało znaczenie układu, który podpisali minister Republiki Weimarskiej. Walter Rattenau i komisarz ludowy spraw zagranicznych Rosji sowieckiej Georgij Ciczelin. Wymknęli się z konferencji w Genui i w pobliskim Rapallo. Podpisali układ nie tylko o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Rosją sowiecką a Niemcami. Nie tylko o anulowaniu wzajemnych roszczeń, ale także była to przede wszystkim manifestacja współpracy politycznej rosyjsko-niemieckiej. No i naturalnie zaczęły się spekulacje, czy był jakiś tajny układ w Rapallo, w którym mówiono o rozbiorze Polski. Tak? No właśnie czy, czy było coś na rzeczy? Wiadomo było, że to najbardziej łączy te dwa kraje. Sprzeciw wobec zmian terytorialnych, które je odseparowały. Zmian terytorialnych, których symbolem było pojawienie się państwa polskiego między Rosją a Niemcami. Czy sytuacja dla Polski była niebezpieczna w kwietniu 1922 roku, bo przecież traktat w Rapallo, wcześniejsze zachęty premiera brytyjskiego Lloyda George'a do rewizji granic w Europie Wschodniej, no i doszło do dymisji rządu Ponikowskiego. Sam Piłsudski uznał, że rząd Ponikowskiego nie poradzi sobie z takim wyzwaniem, skoro były pogłoski o kolejnym rozbiorze Polski, panie profesorze. Do tej pory nie znaleziono żadnego potwierdzenia układu politycznego z Rapallo, którego celem jasno sformułowany byłby rozbiór Polski. Natomiast także wiemy na pewno, że zawarte zostały tajne porozumienia wtedy w Rapallo, które rozpoczynały wojskową współpracę między Republiką Weimarską a Rosją Sowiecką. Współpracę, która będzie kwitła przez następnych 11 lat do czasu dojścia Hitlera do władzy i która pozwoli odbudować potencjał wojskowy Niemiec, zakazane przez traktat wersalski bronię, pancerną, lotnictwo niemieckie i jednocześnie umocni bardzo przez wiedzę fachową niemiecką zdolności wojskowe strony rosyjskiej, komunistycznej. A więc to zagrożenie, o którym mówiono wtedy w prasie, nie było fikcyjne, ale było bardzo realne i ono stało się rzeczywiście kanwą interwencji Piłsudskiego, który zażądał od gabinetu Antoniego Ponikowskiego jasnej deklaracji, czy ma jakąś odpowiedź ten gabinet, ten rząd na nową sytuację geopolityczną stworzoną przez układ w Rapallo. Odpowiedź ze strony gabinetu Ponikowskiego, a raczej sił politycznych, które za nim stały, Lewicy była bardzo wymijająca, uspokajająca a Piłsudski chciał jakby potrząsać niejako sceną polityczną w Polsce, żeby przygotowywać miejsce dla siebie na tej scenie od momentu, kiedy już nie będzie naczelnikiem państwa, kiedy będzie nowy prezydent, kiedy w sytuacji obowiązywania w marcowej konstytucji trzeba było znaleźć jakiś sposób na utrwalenie swoich wpływów. A więc na razie chciał trząść Piłsudski sceną polityczną w Polsce, wykorzystując realne zagrożenie, jakim była Konferencja w Rapallo i ugoda sowiecko-niemiecka do pokazywania swojej roli jako jedynego gwaranta przetrwania Polski na mapie w tych trudnych czasach. Czy także sporej roli premiera Wielkiej Brytanii, Lloyda George'a, który zachęcał do rewizji zachodnich granic Polski właśnie na konferencji we Włoszech? Nie, myślę, że to już nie odgrywało istotnej roli, o tym nie było mowy. No Raczej widoczne było to, że pojawia się realne zagrożenie ze strony współpracy sowiecko-niemieckiej. Wielka Brytania także znalazła się na marginesie tego porozumienia. Można powiedzieć, że Georgi Cicerini i Walter Rathenau pokazali figę Londynowi, w tym momencie przede wszystkim ściskając swoje dłonie nawzajem w Rapallo, ale najbardziej przerażona tym uściskiem mogła być i słusznie Polska. I stąd właśnie wynikało to napięcie latem 1922 roku i kolejne zmiany rządów, które wtedy następowały w Polsce. Były one właśnie połączeniem efektu tego zewnętrznego wydarzenia, poczucia zagrożenia państwa polskiego i gry politycznej, jaką prowadził Piłsudski. Kto miał rację, Piłsudski czy Sejm? Kto właściwie miał powoływać ten rząd? Bo to była taka dwumiesięczna zabawa w przerzucanie gorącego kartofla, powiedzielibyśmy. Jak to zwykle bywa z niektórymi zapisami konstytucji, nie da się w konstytucji nawet, która liczy 126 artykułów rozważyć wszystkich szczegółów i okoliczności, jakie pojawić się mogą w bieżącym życiu politycznym. I tu właśnie powstała kwestia wyjaśnienia tego, co znaczy udział prezydenta czy naczelnika państwa w tym przypadku w powoływaniu rządu. Jak dalece ten udział ma być respektowany. Uszczegółowiono właśnie w czasie kryzysu letniego 1922 roku ten zapis, że kiedy Kandydat zgłoszony przez naczelnika państwa, czy później przez prezydenta nie uzyska większości. Inicjatywa wskazania nowego kandydata przechodzi na Sejm. No i potem ponownie, a więc jakby na przemian. Naczelnik państwa i Sejm mają wskazywać kandydatów aż do momentu, dopóki nie wyłoni się rząd, który zyska akceptację większości sejmowej. I taka właśnie gra trwała latem 2022 roku. Kandydaci zgłaszani przez większość Sejmową nie zyskiwali uznania Piłsudskiego. Kiedy Piłsudski zaproponował swojego starego współpracownika Artura Śliwińskiego, temu udało się sformować rząd, który przetrwał jednakże tylko siedem dni. Został podważony przez wotum nieufności ze strony Sejmu. Kiedy z kolei większość, jaką udało się wtedy w Sejmie stworzyć centro prawicowa zaproponowała na premiera Wojciecha Korfantego, u szczytu przecież popularności po jego ogromnej roli w powrocie Śląska do Polski. Piłsudski, mimo że Korfanty starał się o jego poparcie, jak twierdzi Władysław Pobóg-Malinowski, historyk związany właśnie z orientacją Piłsudskiego, Korfanty próbował uzyskać pełne poparcie wtedy Piłsudskiego, proponując rozwiązanie Sejmu nawet w sytuacji kryzysowej, ale Piłsudski świadomie odrzucił Korfantego, ponieważ Korfanty mógł być właśnie takim wyrastającym ponad innych autorytetem, który dałoby się przeciwstawić Piłsudskiemu. Tak jak nie chciał Piłsudski, by na taki autorytet wyrósł Witos, tak w tym momencie zrobił wszystko, żeby Korfanty, w bohatera, przynajmniej ziem zachodnich Górnego Śląska i Wielkopolski, gdzie odegrał ogromną rolę w powrocie tych ziem do Polski, nie wyrósł przeciwko niemu jako kandydat prawicy czy centroprawicy. A więc uparł się Piłsudski, by absolutnie nie dopuścić Korfantego do fotela premiera i ostatecznie postawił na swoim. No właśnie, czy sam Piłsudski ustanął przy politycznej ścianie, bo poprzednio nie złożył urzędu naczelnika państwa. W sprawie Korfantego jednak co zrobił? Oczywiście wiedział Piłsudski, że gra, którą toczy. Ma pokazać go w roli tego jedynego sprawiedliwego, który ma za sobą zwycięską wojnę w obronie Rzeczpospolitej, jej granic. I wiedział także, że zbliża się moment bardzo ważny w całej jego grze, a mianowicie od 5 do 7 sierpnia 22 roku miał odbyć się wielki zjazd legionistów w Krakowie. I to właśnie miała być manifestacja siły politycznej Piłsudskiego w oparciu o czynniki pozapartyjne, no bo legioniści, weterani ruchu legionowego, peowiackiego z okresu I wojny światowej, a nawet jeszcze wcześniejszego z okresu formowania się obozu Piłsudskiego w Galicji, mieli niejako zorganizować się właśnie na tym zjeździe na początku sierpnia 22 roku jako siła polityczna z własnym nie tylko przywódcą, to wiadomo było, że jest on tylko jeden, czyli Józef Piłsudski, ale z własną ambicją przejęcia kierownictwa w całym społeczeństwie i w całym państwie. Tylko my jesteśmy zasłużeni, tylko my wywalczyliśmy niepodległość. W związku z tym my powinniśmy mieć głos decydujący o przyszłości państwa, niezależnie od tego, co ten rozwichrzony, nieustabilizowany Sejm w danej chwili Przypadkowej większości, jaka się z niego wyłania, może mieć do powiedzenia. Panie profesorze, na zjeździe było 10 tysięcy uczestników. To była duża siła i rzeczywiście Piłsudski mógł grać w a bank. Piłsudski budował tę siłę dopiero. Rzeczywiście były te obchody zorganizowane w Krakowie w sposób niezwykle efektowny. Wspaniałe przemówienie Piłsudskiego wygłoszone w Teatrze Starym. Wtedy na tym zjeździe podsumowywało, jakby, jego sens właśnie jako manifestacji politycznej. Nie chodziło o te 10 tysięcy, które były obecne na zjeździe, chodziło o setki tysięcy ludzi, którzy mogli poprzeć wizję Piłsudskiego jako jedynego zbawcy narodu w sytuacji, kiedy Sejm nie jest w stanie wyłonić stabilnej większości. I stąd właśnie zabiegi Piłsudskiego, żeby taka stabilna większość nie powstała i powołanie rządu pozaparlamentarnego, czyli rządu tzw. fachowców z premierem profesorem Julianem Nowakiem, Rzecz jasna w dużym stopniu zależnym od Piłsudskiego i znów z gwarancją dla Piłsudskiego, że jego wpływ na wojsko pozostanie nienaruszony. Generał Kazimierz Sosynkowski, czyli prawa ręka Piłsudskiego sprawował wciąż tę funkcję ministerialną. I wydawało się po tym dwumiesięcznym przesileniu, że kolejne miesiące roku będą chyba spokojne, ale czy można tak powiedzieć, że, że były spokojne? Nie mogły być spokojne z tego powodu, że zbliżał się termin wyborów, wyborów do Sejmu pierwszej kadencji, można tak powiedzieć. I to w sytuacji, kiedy wciąż trwał ferment bardzo silny na terenie Galicji Wschodniej. To wtedy właśnie, na przełomie lata i jesieni 1922 roku, zaczęła się ta seria podpaleń, napadów na obiekty państwowe, na pociągi przez bojówki ukraińskiej organizacji wojskowej. Ta właśnie destabilizacja południowo-wschodnich kresów II Rzeczpospolitej była dodatkowym czynnikiem zmagającym poczucie niepewności, niestabilności. Poza zwykłą, normalną w czasie wyborów rywalizacją między różnymi organizacjami, między różnymi partiami. Wybory, które odbyły się 5 listopada, wybory do Sejmu, przyniosły znów wygraną blokowi narodowo-demokratycznemu, występującemu pod nazwą Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodu, który zyskał blisko 1 trzecią głosów. Blok mniejszości narodowych uzyskał 16% głosów, był drugą co do wielkości siłą. I to pokazywało zjawisko, o którym mówiliśmy już dzisiaj, a mianowicie skutki. Istnienia II Rzeczpospolitej jako państwa wieloetnicznego o blisko 30% składzie mniejszościowym, a więc mniejszości, jeśli połączyły się, a tak było w wyborach do Sejmu pierwszej kadencji, mogły odgrywać bardzo istotną rolę na scenie politycznej całego państwa. Dopiero na trzecim miejscu znalazł się Piast jako reprezentacja centrum i kolejna partia chłopska ściśle związana z Piłsudskim PSL Wyzwolenie i 10% poparcie dla PPS-u. Tak rozdrobniony Sejm wiadomo było, że będzie miał kłopoty z wybraniem no nie tylko rządu, ale z wyłonieniem, a to była prerogatywa Sejmu i wybranego tydzień później Senatu, by, prezydenta. Wybrać, by wybrać prezydenta. Tak jest. Rozdrobnienie pokazywało, że walka będzie bardzo ostra, że będzie odbywała się w atmosferze... No niezwykle brutalnej rywalizacji o to, kto kogo, że użyję tej leninowskiej frazy. Czy prawica przeforsuje swojego kandydata, czy lewica połączy się z mniejszościami narodowymi i przeforsuje swojego kandydata. To była właśnie gorąca atmosfera tych jesiennych miesięcy 1922 roku. Gościem audycji jest profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. I ostatecznie mniejszość, jak później głoszono, zadecydowała o wyborze prezydenta Gabriela Narutowicza. Tak jest. Przypomnijmy, że pierwszym jakby kandydatem centro-lewicy, czyli ugrupowań centrowych i lewicowych do urzędu prezydenta był Piłsudski. I tak jak o tym już mówiliśmy wcześniej, miał wszelkie szanse, by ten urząd zdobyć, bo z arytmetyki sejmowej to wynikało, że przy poparciu mniejszości oraz bloku partii centrowych i lewicowych mógłby zostać prezydentem. Piłsudski w tym momencie jednakże nie chciał przyjąć tego urzędu, ani ubiegać się oń, ponieważ prerogatywy Konstytucji Marcowej dla prezydenta były bardzo ograniczone. Chciał pozostać jakby na zewnątrz tego systemu, trząść nim z zewnątrz, jak autorytet nadrzędny wobec całego ustroju. Proponował zatem Witosowi, by ten ubiegał się urząd prezydenta. Witos grając swoją grę. Nie chciał stać się narzędziem w ręku Piłsudskiego, nie zgodził się przyjąć tej propozycji. Wiedział też, że druga rywalizująca z Piastem, formacja chłopska, zrobi wszystko, żeby WITOS właśnie nie został prezydentem. Chłopi byli niemniej podzieleni od całego społeczeństwa właśnie na te dwie formacje. Większą z WITOSem, bardziej centrową i bardziej lewicową formację PSL Wyzwolenie, która nade wszystko nie znosiła WITOSa. To właśnie pokazuje no, stopień podzielenia wewnętrznej antagonizacji różnych grup politycznych wtedy w Polsce. Skoro nie Piłsudski, nie Witos, no, zaczyna się gorączkowe poszukiwanie kandydata. Prawica także gotowa była zaproponować Witosowi urząd prezydenta, poparcie go w wyścigu wyborczym w Zgromadzeniu Narodowym do tego urzędu, ale Witos się uchyla. Prawica wobec tego stawia jako swojego kandydata, Maurycego Zamojskiego, który lokuje się, można powiedzieć, na dokładnie przeciwnym biegunie społecznej hierarchii Rzeczpospolitej, bo był to największy, czy jeden z największych właścicieli ziemskich. Ordynat Zamojski w całej II Rzeczpospolitej, postać niezwykle zasłużona dla państwa polskiego, zarówno jako dyplomata, jak i darczyńca, można powiedzieć, raczeńskiego Parku Narodowego Ziem, które do niego należało na tym terenie ale atakowana bardzo ostro przez lewicę, przez socjalistów i przez PSL Wyzwolenie jako po prostu obszarnik, jako reprezentant prawicy. Pamiętajmy, że histeria propagandy nie była ograniczona tylko do jednej strony prawicowej, która rozpętała nagonkę przeciwko kandydatowi lewicy i mniejszości narodowych, czyli przeciwko Gabrielowi Narutowiczowi. Analogiczna nagonka dotykała kandydata prawicowego, Maurycego Zamojskiego. Ostatecznie jednak Zgromadzenie Narodowe wybrało dzięki poparciu bloku mniejszości narodowych kandydata lewicy, czyli Gabriela Narutowicza. 289 głosów uzyskał przeciwko Zamojskiemu, który uzyskał 227 głosów. I wtedy umocni się ta nagonka prawicowa na Gabriela Narutowicza jako. Kandydata lewicy i mniejszości, a więc to Ukraińcy, Żydzi, Niemcy wybrali nam prezydenta Huczała Prasa Narodowo-Demokratyczna, bardzo agresywnie atakując nowo wybranego najwyższego przedstawiciela Rzeczpospolitej. Także manifestacje uliczne, które odbywają się po tym wyborze dokonanym 9 grudnia, nie schodzą z głównych arterii Warszawy, paraliżując życie, pobudzając jeszcze bardziej tę histerię już nie przedwyborczą, a powyborczą. Sytuacja była rzeczywiście bardzo groźna. Piłsudski nie tylko jej nie uspokajał, ale jeszcze zaostrzał tę sytuację no bardzo takim manifestacyjnie. Ostrym przemówieniem w momencie przekazania władzy w ręce Gabriela Narutowicza, oficjalne przemówienie bardzo ugodowe, ale jednocześnie wobec przedstawicieli wszystkich najważniejszych urzędów w państwie, Piłsudski zamanifestował swoją radykalną wrogość i nieufność wobec wszystkich właściwie sił parlamentarnych, podkreślając, że to tylko on jest twórcą niepodległej Polski, a Polska znajduje się teraz w rękach zupełnie nieodpowiedzialnej grupy polityków, którzy nic dla Polski nie zrobili. Tego rodzaju manifestacje oczywiście nie służyły uspokojeniu nastrojów. Do tragedii doszło w momencie, kiedy podczas zwiedzania wystawy malarskiej w machu Zachęty Towarzystwa Sztuk Pięknych prezydent Narutowicz został zastrzelony przez indywidualnego zamachowca, wybitnego zresztą malarza Ligiusza Niewiadomskiego, ideowo związanego z narodową demokracją, oddał się od razu w ręce policji, został skazany i stracony w styczniu 23 roku za swój zbrodniczy czyn. Śmierć Gabriela Narutowicza zastopowała emocje, czy jednak groźba wojny domowej była naprawdę realna wtedy? Nie, oczywiście to było jakby przesilenie, przesilenie, które mogło rozwinąć się w głębszy jeszcze kryzys, a być może nawet wojnę domową czy rozpad państwa. Taka groźba naprawdę wtedy przed Polską stała. Przypomnijmy, że zaraz po zamachu na prezydenta Narutowicza do Piłsudskiego zgłosili się przedstawiciele właśnie jego zwolenników wojskowych i części kół lewicowych z sugestią przeprowadzenia zbrojnej rozprawy z przywódcami partii prawicowych. Po prostu z propozycją wymordowania przywódców prawicy i przejęcia pełnej władzy w Polsce na zasadzie zamachu wojskowego. I to jest właśnie moment, w którym trzeba docenić ogromną rolę jednego człowieka. Rolę człowieka, którego wspominaliśmy przy okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Tym człowiekiem w tym przypadku nie jest Józef Piłsudski, ale tym, który zastopował ten szaleńczy, zbrodniczy plan w istocie, był Ignacy Daszyński. Cieszący się ogromnym autorytetem przywódca Polskiej Partii Socjalistycznej, no niemal na klęczkach błagał, by odrzucić ten plan, który będzie prowadził do wojny domowej i odwróci także całą sytuację moralną, jaka powstała wraz z zamordowaniem Gabriela Narutowicza. Ignacy Daszyński mówił, teraz to prawica jest słusznie na ławie oskarżonych jako moralny inicjator tej zbrodni. Kiedy my wymordujemy przywódców prawicy, to prawica będzie w roli prześladowanych, skrzywdzonych przez zamachowców, którymi my się okażemy. To wystąpienie okazało się skuteczne, oczywiście w połączeniu także jednak z nieprzygotowaniem tych środowisk wojskowych związanych z Piłsudskim do zamachu. To nie był w żadnym wypadku jakiś przygotowywany proces. To była reakcja ad hoc na sytuację stworzoną przez śmierć Gabriela Narutowicza. A więc na szczęście cofnięto się z krawędzi przepaści, jaką byłaby wtedy właśnie próba wojskowego zamachu, czy wymordowania przywódców partii prawicowych w Polsce, czy dziennikarzy prawicowych w Polsce. Również rolę bardzo, powiedziałbym, koncyliacyjną, ważną odegrał wtedy marszałek Sejmu, Maciej Rataj. To właśnie wspólne wystąpienie Daszyńskiego i Rataja doprowadziło do wyhamowania tej dynamiki konfliktu i do znalezienia, można tak powiedzieć, jedynego chyba rozsądnego kompromisu. W nowych wyborach przeprowadzonych jeszcze w grudniu 22 roku przez Zgromadzenie Narodowe. Prawica raz jeszcze wysunęła swojego kandydata, prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, profesora Morawskiego, ale właściwie z przekonaniem, że nie zostanie on wybrany i po cichu wyraziła aprobatę dla kandydata Centro Lewicy i Mniejszości Narodowych, jakim stał się Stanisław Wojciechowski towarzysz Piłsudskiego z okresu heroicznego Polskiej Partii Socjalistycznej. Wspólnie z nim zakładał robotnika, wspólnie z nim przygotowywał rozmaite akcje bojowe jeszcze w pierwszych latach XX wieku, ale potem zbliżył się do ugrupowań centrowych i już wspólnie z Narodową Demokracją występował w czasie I wojny światowej jako reprezentant sprawy polskiej w Rosji. Służył znakomicie jako minister spraw wewnętrznych w pierwszych rządach odrodzonej Rzeczypospolitej. Był autorytetem politycznym, uznawanym, można powiedzieć, przez wszystkie strony tak podzielonej wtedy Polski. Był najlepszym, absolutnie najlepszym w tym momencie kandydatem na prezydenta. Zgodził się przyjąć tę propozycję kandydowania i został wybrany. Sytuacja od momentu jego wyboru zaczęła się uspokajać, tym bardziej, że Piłsudski zgodził się by nowym premierem został jego wcześniejszy antagonista, którym jednakże w tym momencie nie miał złych stosunków, a mianowicie generał Władysław Sikorski. Sikorski bardzo sprężysty dowódca, chociaż sam chciał być prezydentem, liczył na to, że może jego kandydatura zostanie wysunięta, ale zraził do siebie prawicę, a więc musiał zadowolić się mniej reprezentacyjną, za to realnie w pewnym sensie ważniejszą funkcją premiera, rolą, którą wypełnił. Trzeba to absolutnie przyznać wzorowo w tym trudnym momencie. Sytuacja została opanowana. Wojsko na czele z premierem Władysławem Sikorskim, niepodminowane wtedy już jakimiś akcjami Piłsudskiego, odegrało także rolę stabilizującą w tym momencie i Polska po ciężkich przejściach z grudnia 2022 roku weszła w następny rok z nadzieją na jednak utrwalenie swojego systemu państwowego, na także poprawę ekonomiczną. Wiadomski zastrzelił prezydenta Gabriela Narutowicza 16 grudnia 1922 roku, ale jeszcze w końcu września na początku października trwały rozmowy polsko-sowieckie. I to wizytę w Warszawie złożył Ludowy Komisarz Spraw Zagranicznych Rosji Sowieckiej, znany nam już Cziczerin. Spotkał się z ministrem wówczas spraw zagranicznych, Gabrielem Narutowiczem, został przyjęty przez Piłsudskiego, przez premiera Nowaka. Taka otwartość Rosji na współpracę z Polską, podpisania umowy handlowej. Tu jak zwykle w polityce sowieckiej chodziło o połączenie propagandy z korzyściami politycznymi. W Moskwie przygotowywana była duża konferencja rozbrojeniowa, do której chcieli przedstawiciele dyplomacji sowieckiej zaprosić jak najwięcej, zwłaszcza sąsiednich państw, po to by zamanifestować swoje rzekomo pokojowe intencje. Mówię rzekomo z pewnym wahaniem, bo z jednej strony rzeczywiście zależało władzy sowieckiej ówcześnie na zmniejszeniu wydatków na zbrojenia, na wojsko. Bo państwo sowieckie przeżywało wtedy ogromny kryzys. Zaczynał się pierwszy w historii Rosji sowieckiej wielki głód, nie spowodowany żadnymi sztucznymi czynnikami, ale po prostu był to efekt tak zwanego komunizmu wojennego na wsi, skonfiskowania wszelkich zasobów zboża chłopom i braku po prostu na zasiew na przyszły rok. Tak było w 2021 roku i rzeczywiście w 2022 roku ten głód zabierze blisko 2 miliony ludzi. Umarło z głodu w Rosji wtedy. Ten ogromny kryzys ekonomiczny, tragiczny dla tak wielu ludzi w Rosji Sowieckiej sprawił, że Rosja rzeczywiście zainteresowana była zmniejszeniem wydatków na zbrojenia, ale tylko w takim układzie, który zapewniał jej zdecydowaną przewagę wciąż nad sąsiadami. I dlatego Cicerin bardzo zapraszał Polskę do udziału w tej konferencji, również do umowy handlowej, która pozwoliłaby na odetchnięcie Rosji Sowieckiej także w tym aspekcie ekonomicznym. Ale głównie chodziło właśnie o tę konferencję rozbrojeniową, która miała odbyć się na początku grudnia 22 roku w Moskwie, gdzie strona sowiecka proponowała utrzymanie dla siebie pułapu 600 tysięcy żołnierzy, a dla wszystkich pozostałych krajów całego regionu, niecałych 300 tysięcy żołnierzy. No to oczywiście oznaczałoby, że są te kraje zdane na łaskę i niełaskę Rosji Sowieckiej. Rzecz jasna strona polska takiego rozwiązania nie chciała, ale z drugiej strony nie chciała także odrzucać propozycji udziału w samych rozmowach, bo i Polska przecież potrzebowała pokoju, a nie wojny, a zatem ta inicjatywa propagandowa, która wychodzi ze strony Moskwy, musiała zostać jakoś przyjęta przez Polskę, nie mogła być natychmiast odrzucona i tak właśnie ta gra dyplomatyczna polsko-sowiecka się zaczynała wtedy gra, która będzie trwała przez następne lata aż do zerwania pozorów przez stronę sowiecką i zawarcia Paktu Ribbentrop-Mołotow w 1939 roku. Czy Polska mogła traktować tę konferencję w Moskwie jako rodzaj klina, który Rosja chce wbić w dobre stosunki z Łotwą, Estonią, Finlandią, dobre stosunki Polski z tymi krajami? Oczywiście wiadomo było, że taki jest cel polityki sowieckiej, ale dzięki wcześniejszym inicjatywom polskiej dyplomacji, które bardzo umocniły stosunki Polski w szczególności z Łotwą, ale także z Estonią i w pewnym stopniu przynajmniej z Finlandią. Tego rodzaju groźba jednak nie była realna. W grudniu 2022 roku trzeba było po prostu być na tej konferencji razem z państwami bałtyckimi, by właśnie nie udało się jej przekształcić w jakąś namiastkę sojuszu antypolskiego organizowanego pod egidą Moskwy z mniejszymi krajami bałtyckimi. Tak od strony polskiej to wyglądało i to minimalne zadanie polska dyplomacja dobrze wtedy spełniła. Dlaczego delegat Polski w Moskwie, książę Janusz Radziwił, reprezentował także interesy Rumunii? Ta sprawa była związana z faktem braku stosunków dyplomatycznych między Rosją Sowiecką a Rumunią. Rosja Sowiecka nie uznawała faktu, iż Rumunia Zajęła Besarabię, czyli dzisiejszą Mołdowę czy Mołdawię, w każdym razie tereny położone na wschód od Dunaju i wcieliła ten teren Mołdowy czy Besarabii do swojego państwowego terytorium rumuńskiego. Skoro Rosja sowiecka nie uznawała zatem kształtu terytorialnego Rumunii, nie było także stosunków dyplomatycznych i Rumunia połączona sojuszem, jak o tym już mówiliśmy w czasie naszego poprzedniego spotkania, sojuszem polityczno-wojskowym z Polską, korzystała z usług dyplomatycznych polskich i jej reprezentanta, księcia Janusza Radziwiła, by ten reprezentował sprawy rumuńskie na konferencji w Moskwie. To oczywiście wzmacniało pozycję Polski, no bo Polska występowała niejako w roli nie tylko przedstawicielki własnych interesów, ale drugiego co do siły i wielkości, wielkości także sił zbrojnych w regionie kraju Europy Środkowo-Wschodniej, a więc Rumunii. Polska w tym czasie myślała także o budowie zaplecza zbrojnego. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął uchwałę o budowie sześciu fabryk przemysłu zbrojeniowego. Czy ta krótka kołdra spowodowała, że decyzją Sejmu ze względów oszczędnościowych zlikwidowano Ministerstwo Sztuki i Kultury? Tak, zapewne szukano oszczędności wszędzie, gdzie dało się je znaleźć, by odpowiedzieć w tej dziedzinie, która była na pewno najważniejsza dla utrzymania niepodległości Polski na zagrożenie, jakim stał się traktat z Rapallo. I rzeczywiście raptem kilka dni po traktacie w Rapallo zapadła ta decyzja 22 kwietnia 22 roku, decyzja Rady Ministrów, by rozpocząć budowę sześciu fabryk przemysłu wojennego. Decyzja bardzo ważna, brzemienna w skutkach, bo ona pozwoliła Polsce zbudować podstawy swojego przemysłu zbrojeniowego, własnego, oryginalnego. Państwowa Fabryka Broni w Radomiu przecież będzie produkowała pod koniec lat trzydziestych bardzo nowoczesne pistolety. Państwowa Fabryka Amunicji w Skarżysku będzie w przyszłości jednym z ośrodków, wokół których już wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski kilkanaście lat później będzie mógł stworzyć swoją koncepcję COPU Centralnego Okręgu Przemysłowego. Państwowa Fabryka Prochu w Zagożdżowie, Państwowa Fabryka Sprawdzianów w Warszawie. To wszystko były bardzo ważne podstawy tego przemysłu wojskowego, który pozwolił utrzymać, można tak powiedzieć, ...poziom polskiego wojska w takim stopniu, by odgrywało ono swoją rolę odstraszającą dla potencjalnych agresorów do tego momentu, w którym przestało to już być możliwe, to znaczy do momentu, w którym połączyły swoje siły dwie największe potęgi militarne na świecie, czyli... Związek Sowiecki Józefa Stalina i Trzecia Rzesza Adolfa Hitlera. Ale to właśnie odstraszanie przez budowanie własnego potencjału militarnego, przez budowanie także własnej zdolności do wyposażenia wojska w broń było najważniejszym zadaniem, jakie ujawniło się z całą mocą po podpisaniu traktatu w Rapallo przed państwem polskim. I Polska zareagowała szybko. To bardzo dobrze świadczy o polskim państwie. A czy potrzebne jest tam Ministerstwo Kultury? Myślę, że debata nad tym zagadnieniem mogłaby się odnowić i dzisiaj. Czy artyści muszą być karmieni przez państwo? O, e... bardzo, bardzo interesujące pytanie, panie profesorze. Tak, myślę, że warto dać je pod rozwagę naszym słuchaczom. Każdy zapewne może mieć własne zdanie w tej sprawie. Czy artyści powinni podlegać regułom rynku, dostarczać, by tak rzec, na rynek to, czego potrzebuje publiczność, czy też może dochodzić do takich patologii jak produkcja filmów, które ogląda 10-15 tysięcy widzów, a na które podatnik polski wyłożył po setki tysięcy czy nawet miliony złotych. Tego rodzaju patologie są związane również niestety z funkcjonowaniem Ministerstwa Kultury, które w innych aspektach na pewno okazuje swoją wielką przydatność w utrzymywaniu wielkich instytucji, pamięci, tożsamości takich jak muzea, jak kilka najważniejszych teatrów, a więc ten spór na pewno będzie trwał. Wracając do przykładu II Rzeczpospolitej i porównania z trzecią, nie było tego ministerstwa w II Rzeczpospolitej, czy kultura II Rzeczpospolitej była słabsza od kultury III Rzeczpospolitej, to już niech każdy sobie na to pytanie odpowie sam. Historia Żywa za tydzień o Polsce w roku 1923. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl u kośniki 1. Dorota Truszczak polecam i do usłyszenia w następną sobotę po godzinie 14.